Przez wielu pobudek. O, proszę bardzo, ten poranek Taki zoologiczny, tu przychodzi kura Tam były ropuszki, prowadzą małpki No, słucham. No, co? Ja Co, słucham. pomysły się dobie skończyły? Nie, absolutnie mam pomysły na wiele rzeczy, ale... Na przykład na co? Na przykład na to, żeby wam powiedzieć, że mamy dzisiaj dzień Delfina Jest mm -hmm. 14, 15... My naprawdę tego się nie spodziewaliśmy To był Delfin, to, to, był, to de był następca tronu To był Delfin, tak <laughs> Więc tak, dzisiaj mamy Dzień Delfina Poproszę jeszcze raz Delfina, uwaga mm -hmm. Delfin Delfin Delfin no. no, no, no Iwan, dalej, gdzie Delfin? No dobrze, myślę... Czy Delfiny mają czarne oczy? Nie mamy chyba YouTube Premium <głos> <wykupionego>, <głos> więc więc musimy trochę panikować. Dobrze, ale wy, mam nadzieję, macie wykupione... Ale zniknął mi Dzień Delfina. Wykupione bilety na jutrzejszy Next Fest od jutra zaczynamy. Tutaj. Myślę, że Radio Afera jest takim mecenasem po prostu tego festiwalu, że... No tak, ja ale mi Dzień Delfina. Ja jako przedstawiciel organizatora mogę być... <głos> To nie pasuje. Dzień sztuki mamy także i to była sztuka delfina yy, i mamy także Dzień Kombatanta. Czy ten kombatant był delfinem? No miejmy nadzieję, że nie. Za chwilę będzie trochę poważniej. Będzie poważniej zdecydowanie, albowiem Misia Furtak będzie naszą gościnią i na antenie porozmawiamy nie tylko na temat jej najnowszego singla, który zapowiada płytę Otuchy, która to ukaże się ten album. 18 dnia września, a czuję to jej najnowszy singiel, który ukazał się w czwartek, piątek? Coś, to teraz w czwartek. W piątki chyba singli. Nie, nie, wychodzą. wydaje mi się, że Misia właśnie wydała w czwartek zresztą zaraz ją o to zapytamy Ale zanim to nastąpi To zagramy sobie utwór Od którego chyba zaczęła się w ogóle moja przygoda Z misią Furtak Tak mi się wydaje Z, z jej twórczością No mózg to jest bardzo popularny utwór A że o zdrowiu psychicznym też na pewno trochę porozmawiamy Bo mm. misia będzie prelegentką na panelu To akurat chyba wszystko się zgadza Zostańcie razem z nami Tu specjalny aferanek w Radio Afera Nextranek na 98.6 Czwartek, czyli pierwszy dzień festiwalu Next Fest Godzina 18.30 sala Wielka Centrum Kultury Zamek Tam będziecie mogli usłyszeć się Furtak, ale także Będziecie mogli się z nią spotkać w kinie pałacowym Również Centrum Kultury Zamek To już 17 kwietnia o godzinie 16 .00. Wtedy to spotkanie Kryzys, czy moment przełomu, punkty zwrotne W życiu artysty, no ale także będziecie Mogli usłyszeć podczas koncertu innej, In no Singiel Czuję, który to miał Swoją premierę w ubiegłym tygodniu Czyli bardzo dużo spotkań Z Misią Furtak podczas Next Fest. A także w ramach naszego dzisiejszego Next Ranka Halo, halo, dzień dobry Misia Cześć, dzień dobry yy, Misia, właśnie nie wiem od czego zacząć, ale chyba zacznijmy sobie od muzyki Zacznijmy od singla, który ukazał się w ubiegłym tygodniu Ale zacznijmy od tego, jak to było z tą wizytą w Berlinie U niezwykle zacnego producenta, z którym współprodukowaliście e, utwór „Czuję” wiesz co, my byliśmy z Finkiem umówieni na w ogóle sesję songwritingową, po prostu kompletnie czegoś nowego, nawet nie było takiego planu żeby pracować nad piosenkami na tę płytę, bo ta piosenka, o której rozmawiamy, ona była już wysłana do miksu i w naszym rozumieniu na tamten moment, kiedy do niego pojechaliśmy, ona była skończona mm -hmm. a Fink mówi, my się poznaliśmy parę lat wcześniej w Talinie na takim właśnie wyjeździe songwritingowym i tak mówiliśmy, mówiliśmy, że jak się znowu te jakoś gwiazdy ułożą, że będzie czas, to się po prostu spotkamy i, i sobie coś popiszemy, bo, bo bardzo nam dobrze wtedy poszło. No i z taką intencją pojechaliśmy do Berlina, natomiast się okazało, że właśnie Wim mówi a, tam ile można pisać tych alternatywnych piosenek, pokażcie, co tam macie na tę płytę, to um, może coś wam tam jeszcze dopomożemy. Um, a ja sobie myślę, o matko, tylko nie tylko nie ruszaj tych piosenek, bo przecież one są już skończone, wysłane do miksu, zmiksowane, w ogóle koniec świata. No i oczywiście wybrał sobie pierwszy singiel, że sobie chce podłubać, który już miał właśnie w pierwszej kolejności się ukazywać. Więc oczywiście byliśmy trochę przerażeni, ale finalnie okazało się, że rzeczywiście te jego ruchy były znakomite. Um, i no też on mówił, że w ogóle to nie, nie da się tego zrobić, żebyśmy też nie myśleli o sobie jakoś źle, czy że jesteśmy ułomni, że nie jesteśmy w stanie tak myśleć, bo jednak jest dystans potrzebny do piosenki, żeby przestawiać formę, czy w ogóle ją jakoś jeszcze mocno ruszać, kiedy się już, nie, nie wiem, 3-4 lata spędziło. Więc to, co Fink zrobił w Berlinie, tak naprawdę tam się nie pojawiło nic nowego. To znaczy mhm. nie, zero nowych instrumentów zostało dograne, czy jakichś nowych partii. Natomiast zostały poprzesuwane te puzzle, forma piosenki, z których ona się składa, wyleciało ileś tam przestojów, ostatni refren stał się pierwszy, coś tam i to bardzo zmieniło odbiór finalnej piosenki, bo ona się bardzo zrobiła taka kompaktowa i naprawdę, mimo że na początku my byliśmy lekko zszokowani, no i Dzwoniliśmy do Marcina Widarskiego, Gajki, który nam miksował tę piosenkę z kajając się, że wiesz, bo jeszcze ruszył Fink tę piosenkę, to jeszcze trzeba zmiksować, nie wiem, co ty na to powiesz. Mm. <laughs> Ale ostatecznie wszyscy rzeczywiście jakoś przyzwyczaili się do tej wersji i po czasie naprawdę wszyscy mówią, że to jest najlepsza wersja tej piosenki, jaka była przez cały ten proces, więc y, jesteśmy bardzo zadowoleni, że... Fink tak odważnie się zdecydował wjechać tam w tę te, w te formę tej piosenki, bo rzeczywiście zrobiło to tej piosence bardzo dobrze. Strasznie mnie interesuje, bardzo mnie to zastanawiało od samego początku. Czy kiedyś będzie możliwość usłyszenia wersji y, piosenki Czuję, ale zanim Fink zaczął te puzelki przesuwać? Wiesz co, powiem, no fajnie, że o to pytasz, bo tak naprawdę my mamy... Y, planie, wydanie po prostu wersji innych tych piosenek mm. już po premierze płyty, bo będziemy mieli prawdopodobnie też na późniejszych singlach y, gości, no a jak wchodzą goście, to trzeba coś tam też zmienić w tej piosence, więc myślę, że y, po premierze płyty, nie wiem czy jeszcze w tym roku, pod koniec roku, czy w przyszłym, pewnie zaczną się pojawiać po prostu wersje piosenek jako takie bonusy i to będzie zarówno właśnie starsza wersja czuje, jak i na przykład y, Wersje piosenek, które wyjdą z gośćmi, bez gości, takie pierwsze wersje, jakie, jakie zrobiliśmy, zanim się pojawili goście. Także myślę, że będzie taka możliwość. Czyli takie reworki, tylko przed reworki. Tak, te, dokładnie reworki. <grym> już widzę w ogóle całą sekwencję y, promocyjną tegoż. Czuję album, którym, y, przepraszam, kawałek, którym tak naprawdę Misia, nie wiem, czy przyznasz mi rację, ale trochę wracasz tak naprawdę. Do czego? Do, do, do wydawania. No, czekamy na album, czekamy uh -huh. na album, który ukaże się we wrześniu i, i strasznie mnie mm, zastanawia, czy ten album wrześniowy, ten, który ma się ukazać, dokładnie już znamy datę, 18 dnia września, on będzie utrzymany właśnie w tym klimacie, który mogliśmy usłyszeć w ubiegłym tygodniu, i który um, um, usłyszymy uh -huh. za momencik na antenie. Wiesz co, no na pewno ta płyta to jest taki powrót do korzenia mojego. Powiedziałabym, że to jest najbliższa płyta może z solowych moich rzeczy, najbliższa płyta do Trebe, bo ona ma Aha. dosyć dużo gitary, ale jest pełniejsza niż Trebe. Jest trochę takim czymś pomiędzy Trebe a, a, a tym okresem Missy FF, bo to są, ta sama osoba to miksowała, czyli Marcin Widawski-Gajko, czyli one są bardzo klarowne, takie porządnie, hajendowo zmiksowane, a jednocześnie jest tam dużo gitary i takiego no po prostu zespołowego grania, czyli to nie jest ta moja faza, ani to nie jest faza elektroniczna, ani to nie jest pianowa, mm -hmm. modern-klasykalowa, tylko to jest rzeczywiście powrót do takiego gitarowego, zespołowego grania. Koncert, który odbędzie się w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w ramach Nextam 18.30 przypomnijmy, czyli tak naprawdę jako jeden z pierwszych koncertów tegorocznej edycji. Strasznie mnie interesuje, co będzie można usłyszeć i czy gdzieś ewentualnie te utwory, które dopiero we wrześniu na płycie także już będzie można w kwietniu usłyszeć w Poznaniu, czy to jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby odkrywać kolejne karty? Wiesz co, no powiem ci szczerze, mamy set dokładnie podzielony pół na pół. Połowa mm -hmm. piosenek to są stare piosenki, a połowa to są zupełnie nowe, więc y, no, trzy piosenki y, zagramy na tym koncercie z nowej płyty, które nigdzie są nie do usłyszenia i dopiero można je będzie usłyszeć no, w momencie, kiedy, albo kiedy wyjdzie płyta, albo jeżeli to będą single, no to to... W, w, powiedzmy jakoś tam w ciągu lata, no ale to będzie taka absolutnie prapremiera tych piosenek live. Kiedy? Tak sobie czytam, bo teraz już chciałbym przejść do spotkania, które w kinie pałacowym to już 17, czyli w piątek o godzinie 16. i o ile otuchy możemy przeczytać, że głównym tematem płyty będzie poszukiwanie siebie i swojego kierunku i tak się zastanawiam, na ile to jest spójne z tematem rozmowy, którą będziesz odbywać razem z Nitą, razem z Filipem Turowskim, z Olgą Tuszewską i prowadzącą będzie Ola Czekaj, bo chyba faktycznie te emocje będą motywem, jeżeli chodzi o, o to spotkanie. Mhm. Wiesz co, no to tutaj jeszcze się pojawia moja, że tak się wyrażę, druga noga, bo mhm. ja oczywiście m, chętnie w tej rozmowie skorzystam ze wszystkich swoich doświadczeń i też już... Rozmawiałam z Olą Czekaj wstępnie o tym, wokół czego możemy te rozmowę oprzeć i rzeczywiście myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Natomiast poza moimi muzycznymi działaniami i całym takim stricte właśnie muzycznym doświadczeniem. Ja też um, od któregoś momentu zaczęłam pracować po prostu z artystami, którzy sami się zaczęli do mnie odzywać, widząc jakąś taką bratnią duszę, przez co tak trochę zostałam, um, w, właściwie jakoś tak nie, nigdzie się z tym nie ogłaszałam, a gdzieś jakoś po prostu samo tak się wydarzyło, że, że, że zaczęłam pracować jako taka mentorka, tutorka z y, art artystami, wspierająca i... Kiedy mieszkałam w Poznaniu, za, napisałam taki program też dla poznańskiego środowiska, program Zapoznanie, który był edukacyjnym programem też i, i po części też mentoringowym. A potem zaproponowałam ZAX-owi program mentoringowy i oni na to przystali. W tej chwili ja realizuję jako kierowniczka merytoryczna też taki program inkubacyjno-mentoringowy w ZAX-ie, taki wspierający właśnie dla artystów w punkcie zwrotnym jakimś kariery, więc tutaj to też bardzo się um, spójnie układa z tym, co ja robię. Bo oczywiście ja z tymi artystami w programie um, Mentoring Inkubator pracuję bardzo na swoim doświadczeniu i, i też ileś tych punktów różnych zwrotnych w mojej karierze było i ja też um, o tym opowiadam i, i, i dzielę się tym. Natomiast tutaj myślę, że najfajniejsze w, tym, w, tym, w tej rozmowie będzie to, że ja mogę jednocześnie mówić właśnie z perspektywy doświadczenia swojego jako muzyczki, ale też już y, mając szerszy obraz z pracy właśnie na dwóch edycjach tego programu i też wcześniejszych programach edukacyjnych i mentoringowych, czyli jakaś taka próba zebrania tego, co wiem dzięki tej współpracy z innymi artystami, ale też ze swojego doświadczenia. Misza Furtak, artystka zaangażowana? No pewnie. <laughs> to z, tak mówię o tym, ponieważ po jednym z gdzie kiedy rozmawialiśmy na temat zawodu artysty i w ogóle roli artysty gdzieś w tym XXI wieku, i to już w latach XX. XXI wieku, częstokroć właśnie to sformułowanie padało, że jeżeli można by wskazywać, że właśnie... Nie zamykanie się tylko i wyłącznie na tworzenie, ale także na relacje jest chyba tym, co powinno dzisiaj gdzieś być ważnym dla, dla artystów. Czy to jest to, co można by było ukłuć jako trochę motto Misi Furtak w dzisiejszych czasach dla młodych artystów? No na pewno to jest coś, w co ja wierzę. Nie wiem, czy to jest, wiesz, takie jedno motto, które bym sobie wykuła najmocniejsze, ale na pewno jest to coś, w co ja wierzę i, i rzeczywiście się bardzo tego pilnuję. Relacje są ogromnie ważne i jednak istniejemy w jakimś kontekście i, i to jest bardzo istotne, jak on jest i nie można się od niego odcinać i o nim zapominać. I to chyba będzie idealny moment, żeby postawić kropkę w takiej sytuacji. Misia Furtak była naszą dzisiejszą gościnią. No i cóż, do zobaczenia jutro, godzina 18.30, Sala Wielka. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia No i my teraz zaprezentujemy Chyba po raz pierwszy na antenie afery Chociaż coś mi się wydaje, że już co niektórzy mogli Ten kawałek wam zaprezentować Nie wiem, może Dawid Piechocki W smutnych piosenkach to czuję. Najnowszy singiel od Misi Furtek Przypomnijmy zapowiedź albumu Otuchy Który ukazać ma się 18 dnia września My z Misią na pewno zobaczymy się podczas Next Festu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 Założę te słuchawki, czy nie? Nie, no bo wiesz, to jest tak, że... W... No, jak to jest? Warta przepływa, prowadzących na porankach ubywa, a słuchawki cały <głos> <założę> czas się <głos> lubią zepsuć. <głos> Nieprawda, to ty po prostu jesteś psuję. To prawda. Dobrze. Przechodzimy do tego, co podobno podczas festiwalów najważniejsze, czyli przechodzimy do muzyki. Mm -hmm. I to już do muzyki granej na żywo, bo tych koncertu będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No to dobrze, By... odpytywanie. Panie Słucham. Szymonie, co pan poleca? <głos> No ale to jest takie krzywdzące polecać kogoś tak, No właśnie, no kogoś. właśnie Właśnie załatwiam tobie problemy z artystami Nie, no jeżeli mam już w ogóle być yy, Totalnie nepotyczny I w ogóle, no to idźcie na jeżdżał koczura mhm, no, Ale tak. nie, ale to jest też akurat spoko Dla osób, Czekaj, uwaga, które... uwaga, powiem to Nasz redakcyjny kolega tak, zgadza się. Z, tak. I z Jerzym jesteśmy już na tym. Już A podajemy tak. sobie ręce. Poznaliście się, tak, to prawda. nie tak. Niemniej, to co chciałem bo dlaczego wspomniałem o Jerzym. Dlatego, że on gra na Placu Wolności na scenie, która jest otwarta w ogóle dla wszystkich. Nie musicie mieć biletów, żeby w piątek i w sobotę pójść do, do na Plac Wolności i posłuchać takich artystów, jak Boron, jak John Porter, jak Kuba i Kuba, Wiktoria Kida, Barek Przestań i który dzisiaj też leciał i Jerzy Koczór, którego playliście Nie widzę, no ale trudno. Tak, tak widać no, my nie jesteśmy na ja No właśnie, a ja wiem, jestem, że co? jesteś. Ale jeżeli już mówimy o takich darmowych eventach, no to warto też na przykład wspomnieć o tym, że, mm, że również w czwartek w Tamie te koncerty, które są w ogóle Anti-Logic Dan, tam również będzie otwarta impreza później, więc serdecznie Was zapraszamy do tego, żeby ten wieczór w Tamie sobie przeżyć. No, ale Czyli tak, to tak po północy mniej więcej. Tak, myślę, że tak. Ale ogólnie co do, co do zasady. Ja uważam, że Next Fest jest właśnie takim festiwalem Na którym nie warto za dużo planować mm -hmm. Bo ja te koncerty, których nie planowałem Na które trafiałem, potem najczęściej okazywały się Naprawdę najfajniejszymi I te niewiele z artystów, artystów Na których trafiłem przypadkiem Potem zostali ze mną na mojej oczywiście Playliście do teraz Jak z pierwszej Bo to edycji. chyba edycji? to chodzi w ogóle mm -hmm. na showcases. Jak w pierwszej edycji tak było z Jelsą Na drugiej tak było z Jon'S W zeszłym roku Powaby, na przykład mm -hmm. mnie tak zachwyciły, bo znałem tam jeden utwór, ale mówiła, a pójdę. I w tym roku, no, mam nadzieję, że też uda mi się jeszcze coś tam. Ja tutaj podpisuję się pod tym, co mówisz Szymek, ponieważ ja chyba nigdy nie zajrzałem na te największe nazwiska. No na, i... na, na, na, na, ani na Expressie, ani na innych show ani na innych tego typu imprezach. No, ponieważ je możecie usłyszeć gdzie indziej, na przykład na letnich no, brzmieniach, na Bitterswitchie, na Edisonie. I na wielu innych imprezach, które się odbywają w Poznaniu i nie tylko. Zresztą jest taka teoria w socjologii mm. płynięcia. Nie? I to, że, żeby płynąć przez miasto mm -hmm. I właśnie wydaje mi się, że właśnie to płynięcie Podczas festiwalu jest czymś idealnym Ponieważ wtedy, e, właśnie nie planujmy Za bardzo, bo oczywiście możecie wziąć apkę I tam sobie pozaznaczać, gdzie chcecie iść i super Ale słuchajcie ludzi e, Znajomych, idźcie właśnie ze znajomymi Spędzajcie ten czas razem, poznawajcie tych ludzi mm -hmm. Bo e, uwierzcie, że przez te trzy dni e, Wiele osób, które w czwartek Zobaczycie po raz pierwszy, w soboty być może będą Już waszymi dobrymi kumplami I będziecie się umawiać na kolejny Nexus, na kolejne inne festiwale I to jest też naprawdę na fantastyczne Radio Afera. A, Radio Afera. tak no. również można. No i właśnie ja też bym polecał, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ci artyści wyglądają nie tylko na scenie, no to myślę, że do Radia Afera, do studia można podejść. Widzę, że ty już sprawdzasz naszego następnego wykonawcę. I tak, to jest... ale wiesz co, to jak już powiedziałeś o tym studiu, to ja tylko przypomnę, że będziemy nadawać z Centrum Kultury Zamek od godziny 15 do 18 w czwartek, w piątek w tych samych godzinach z lokum Stonewall, a z kolei w sobotę będziemy nadawać z Dragona już listę artystów. Czy ja już mogę zdradzać? Pomalutko, malutku będziemy mieli, czy nie? Daj niespodziankę. Daj niespodziankę, dobrze, to nie będę mówił, ale duże nazwiska także się zapowiadają, ale bardzo dużo także tych e, młodych, rządnych e, krwi artystów, którzy e, będą, e, będą, będą, będą e, dla was, e, będą się prezentować. No i dobra, to już mogę chyba zdradzić. Myślę, że powinieneś. No dobrze, no to ten zespół, który teraz zagra, czyli Kresy, który będziecie mogli usłyszeć w klubie pod minogą w czwartek? Tak, tak w czwartek nie, o godzinie. Nie, w, w, piątek, w piątek o 18.15. Peleton rekord Showcase. I my także w piątek będziemy mogli z nimi porozmawiać. O godzinie 15.40 zapraszamy Was do Lokum Stonewall, do naszego studia. Może na dworze, może na dworze, może na dworze O porannej porze, o porannej porze, o porannej porze Na troset, na na troset, na na troset, na na troset, na troset, na troset, na troset, na troset, na troset, Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania w każdą środę o 9.30, tylko w Radio Afera. Kilka minut dla sportu weterze. Szymon Kamuda zapraszam na podsumowanie tygodnia. Sensacyjny sukces po 22 latach. NAZS Politechnika Poznańska dzięki pokonaniu AJP Gorzów Wielkopolski 3 do 2 w bezpośrednich starciach gra w finale Basket Ligi Kobiet. Przed ostatnim spotkaniem półfinałowym gospodynie, jako murowane faworytki i zwycięzczynie fazy zasadniczej miały na sobie większą presję, której nie podołały.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 2003 2004 Do tej pory złote medale drużynom ze stolicy Wielkopolski przypadały dwukrotnie za sprawą Olimpii Poznań. W finale AZS Politechnika mierzy się z AZS -em UMCS -em Lublin. Toczony jest on również na zasadzie do trzech zwycięstw. Pierwsze spotkanie odbyło się już wczoraj w Lublinie. Dziś będą tam drugie zawody. Trzeci i ewentualny czwarty mecz w sobotę i niedzielę w Poznaniu. W razie potrzeby piąte spotkanie odbędzie się za tydzień w środę z powrotem w Lublinie. Walka o półfinał nadal trwa w pierwszej lidze. MUK Poznań w sobotnim drugim meczu ćwierćfinałowym pokonał MKS Pruszków 90 do 66. Po tym spotkaniu bilans wynosi 1 do 1 podczas gdy gra toczy się do dwóch zwycięstw. Poznanianki przystępowały do tego spotkania ze świadomością, że porażka oznaczać będzie koniec sezonu na etapie ćwierćfinału. Pomimo przegranej pierwszej kwarty, gospodynie szybko poprawiły grę. W drugiej ćwiartce wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca. Po spotkaniu szkoleniowiec gospodyń Krzysztof Dobrowolski mówił o tym, że skupiają się już w pełni na kolejne Decydującym starciu. Nie że się nam należy, ale rozwadzimy na pewno bardzo jak największe cele, tak? Sportowo. Maj młody zespół też się dobrze prezentujemy. Mam nadzieję, że kolejny mecz pokażemy. Rozstrzygający trzeci mecz odbędzie się już dzisiaj w pruszkowie. Ewentualne zwycięstwo da Moksowi awans do półfinału fazy playoff. U panów dramat wciąż trwa. Koszykarze NEA Basketu Poznań przegrali środowe spotkanie pierwszej ligi z Decką Pelplin 79-97. Zespół ze stolicy Wielkopolski dobrze wszedł w mecz, wysoko wygrywając inauguracyjną kwartę 30-17. do 17. W kolejnych odsłonach można było jednak obserwować znany z poprzednich spotkań drastyczny spadek formy. Trzy kolejne przegrane kwarty nie pozostawiły złudzeń i zakończyły się dla poznaniaków wysoką porażką. Po meczu szkoleniowiec basketu Edmunds Walejko zwracał uwagę na brak stabilności gry. Na długości całego spotkania. To jest ta różnica, której jest i jest Poznania. Poznań gra 20 minut, już kolejny mecz, a dek gra 40 minut, i to jest taki score. Lepiej miało być w niedzielnym wyjazdowym meczu z Resowią. wszak drużyna gospodarzy posiadała tylko punkt więcej w tabeli. Jednak i tym razem Poznaniacy zawiedli, jako koszykarze ze stolicy Podkarpacia wygrali mecz 77 do 75. Tym razem role się odwróciły i po fatalnej pierwszej kwarcie, przegranej 17 do 30 to basket musiał gonić. W samej końcówce było bardzo blisko doprowadzenia do remisu, jednak zabrakło czasu. Poznaniacy zajmują obecnie 15 lokatę w tabeli. Kolejne, a zarazem ostatnie spotkanie rundy zasadniczej rozegrają już dziś u siebie z Miners Katowice. Początek o 18. Zmieniamy dyscyplinę. Grad bramek przy bułgarskiej. W niedzielę w meczu 28 kolejki piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zremisował u siebie z GKS-em Katowice 3 do 3. Kolejosz liczył na wykorzystanie zmęczenia rywali, którzy kilka dni wcześniej zagrali. Całe 120 minut w meczu półfinału Pucharu Polski. Jednak od początku spotkania to goście wyglądali lepiej. Przełożyło się to na gola Emana Markowicza, po którym Gieksa prowadziła do przerwy 1 do 0. Na początku drugiej części gry Lech wyrównał za sprawą bramki samobójczej rywali, ale piłkarze ze Śląska nie poddawali się w atakach, dwukrotnie wychodząc jeszcze na prowadzenie. Poznaniacy z kolei nie byli im dłużni i dwa razy najpierw po trafieniu Daniela Hockansa, a potem Luisa Palmy doprowadzali do remisu. Czas oceni, czy to spotkanie to bardziej strata dwóch punktów, czy zdobycie jednego. Zwraca na to uwagę również młody pomocnik kolejorza Antoni Kozubal. Ten jeden punkt musimy brać. Liga jest bardzo wąska, ale też duże rozczarowanie, bo liczyliśmy na więcej. Byli też pierwszej zdecydowanie lepsi od nas. My nie potrafiliśmy znaleźć swojego levelu i przeważali. Lech nie wykorzystał możliwości odskoszenia rywalom z czołówki, którzy masowo remisowali w tej kolejce. Jego przewaga nad drugim zagłębiem Lubin to dwa oczka. Następny pojedynek drużyny ze stolicy Wielkopolski już w sobotę na wyjeździe. Rywalem Pogoń Szczecin. Inauguracja wiosny na trawie. AZS AWF Poznań pokonał Politechnikę Poznańską 2 do 0 w sobotnim meczu ósmej kolejki Hokej Superligi. Obrona gości skapitulowała po raz pierwszy w 25 minucie. W drugiej części gry Politechnika próbowała nieco się otworzyć, co skrzętnie wykorzystali kontrujący gospodarze. Niemal perfekcyjne zawody graczy AWF-u zostały odnotowane przez ich trenera Jacka Adriana. Przeciwnicy zrobili dzisiaj w całym meczu jeden krótki róg i to po naszym takim przypadkowym błędzie. Struktura gry defensywnej dzisiaj bardzo dobra. Ofensywnie próbowaliśmy szukać. Bramy, które się udało strzelić po ładnych akcjach. Szkoleniowiec Politechniki Dariusz Rachwalski zwracał z kolei uwagę na braki kadrowe, które w tym meczu dały jej się we znaki. Brakowało dzisiaj na pewno naszego lidera Kuby Hołosyniukę i to było widać na boisku, że ofensywnie, tak jak defensywnie, jeszcze się organizowaliśmy w miarę ok. W ofensywie my naprawdę nie dostarczyliśmy za wiele argumentów. W innych spotkaniach Pomorza Nintorun wygrał z lks m rogowo 4 do 0. Stella Gniezno uległa warcie Poznań 1 do 2. Tak samo jak Grunwald Poznań siemianowiczące Po tym weekendzie na drugą lokatę w tabeli wskoczył. Warta Politechnika spadła na trzecią pozycję. Grunwald placuje się na piątym miejscu, natomiast AWF utrzymał szóstą lokatę. W najbliższej kolejce już w tę sobotę Warta podejmie LKS Rogowo, Politechnika Stelle, AWF Siemianowiczankę, a Grunwald zagra na wyjeździe z Pomorzaninem. Studenckie rozgrywki w Poznaniu. W miniony weekend na terenie kampusu Piotrowo miał miejsce jeden z turniów półfinałowych akademickich mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn. Rozgrywki trwały przez trzy dni i rywalizowało w nich 16 zespołów z Uniwersytetów z Poznania, Leszty. Na Torunia, Bydgoszczy, Gdańska i Szczecina. Awans do turnieju finałowego wywalczyły drużyny Politechniki Poznańskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Gdańskiego. Tak o tej imprezie wypowiadał się jej organizator Robert Trejewski. To już za drugi turniej w tym roku. dwa miesiące temu robiliśmy turniej finałowy Akademickich mistrzostw Polski w Futsalu. Teraz obecnie to jest to siatkówka za dwa tygodnie drugi turniej półfinałowy będą to Akademickie mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn. Turniej finałowy odbędzie się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja w Warszawie. To wszystko na. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportów w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek także o 18:00. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.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 Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po osiemnastej. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 tworów, które wybierasz ty. Głosuj na aferacom.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny dwunastej. Notowanie w piątek o 20. 21 wiek panika i Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie www.afera.com.pl Ukośnik Player. Autopromocja Aferanek.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 Ja znam jednego Olafa. To on? A, Ale szkoda. poznam na Next Fest Tak, Olaf'a warto na pewno zobaczyć W lokum będzie grał A jeżeli wy chcielibyście zobaczyć, to macie okazję dzięki Radio Afera Albowiem mamy już ostatnie minuty trwania naszego konkursu W którym do wygrania Karnet na Next Fest Wysyłajcie smsy pod numer, który już zaraz wam podam 7248 Koszt wiadomości to 2, 46 zł A w treści wpisujcie afera.next Wasze imię i nazwisko, a także odpowiedzcie nam na pytanie Jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas koncertu w Festival którego byliście świadkami? No, myślę, że to jest. Y, można puścić wodę formuły. Oj. Ja tobie powiem, że ja bym mógł chyba audycję o tym zrobić taką roczną. Roczną. Autorska audycja tak. no, największe koncertowe. Fupa fupa. Fupa. O, fo, fupa Audycja Dziękuję bardzo Do godziny 10 Czekamy na wasze smsy Także naprawdę Ostatnie minuty Bo 17 tychże pozostało Do godziny 10 7248 Afera.next Wasze imię i nazwisko I jakie było Najdziwniejsze wydarzenie Podczas koncertu Festiwalu Którego byliście Świadkami Nie możemy się doczekać Aż będziemy się Ze zwycięstwem mijać gdzieś. A ty będziesz wybierał no, Dobrze No to Zaraz tobie tutaj pokażę Tak o godzinie 10 I ty będziesz musiał pak pak, pak, pak szybko wybrać Nie ma problemu Dobrze, okej. Okay. W takim razie przechodzimy do kolejnego artysty. Tym razem będzie to Mateusz. I to nie Mateusz Markiewicz, ale Mateusz Tomczak. No to i to znowu wracamy do muzyki na nowo. Czytasz w myślach, to wiesz, że nagroda, którą chciałbyś otrzymać najbardziej to? No nie wiem, złota malina. Złota ma... Ja bym bardzo chciał złotą malinę. Gdyby były takie, na przykład w historii no. radia, takie wiesz. Takie, złote na... kabaczki. Złot... Z złote, na przykład zardzewiałe mikrofony. O, ja bym w to wchodził, no. no, i zardzewiały mikrofon, ale bym postawił sobie. Mm, nie, no ty to byś pewnie dostał, wiesz. No, co najmniej obszorupany. Fryderyka, <śmiech> takiego radiowego. <śmiech> Fryderyka już nie mamy na antenie, jakby co A, żadnego chyba. prawda. No, no. e, Okej, okay, słuchajcie, to kwestia nagrody, o której Edgar tutaj wspomina, to również Next Fest w tym roku po raz drugi z rzędu. No, organizujemy coś takiego jak Next Fest Award. W tym roku z z zasady trochę zmieniliśmy. M może trochę ułatwiliśmy wam możliwość wyboru, ale to właściwie to nie my a takie osoby jak uwaga Wito Bambino proszę bardzo Gabi Drzewiecka proszę bardzo Adam Czerwiński bardzo. i Joanna Szymczewska Niesamowna. czyli nasze czteroosobowe jury które mm -hmm. wybrało dwudziestkę artystów ich zdaniem, którzy są warci waszej uwagi i wy w zakładce Next Fest Award będziecie mogli oddać na nich głosy. Ale gdzie ta zakładka? Jest w aplikacji, jeżeli wejdziesz sobie w takie trzy kreseczki u góry, Aha. to masz Next Fest Award fo, i fo, tam fo. od jutra, od godziny 12, czyli czwartku od godziny 12, do 19 kwietnia, do niedzieli, do godziny 22 będziecie mogli oddać trzy głosy. No i tutaj między innymi tacy artyści jak Nowkowska, Saburra Cup, Gaia, Sisou, to czwartk Piątkowi to Baby Hats, Max Stahasiuk czy Weronika Drips, a sobota to tacy artyści jak um, I Am Sleep, Palmowski czy Sedno. No, oczywiście tych artystów jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Tutaj wspominałem dwudziestka finałowa, na którą można głosować. No i nagroda jest. Chyba taka dla artysty jedna z przyjemniejszych. No, mów, no mów. Bo do, wygra, znaczy do wygrania, no jeżeli zwycięzca tego plebiscytu, ten, który otrzyma od was najwięcej głosów, zagra w tym roku również na Bittersweet oraz oj, na, oj, oj, oj, oraz na oj, oj, oj. letnich brzmieniach. No czyli, czyli roboty mu dorzucacie po prostu. Dorzucamy mu robotę, ale taką robotę to chyba bym chciał mieć. W każdym razie w apce znajdziecie szczegóły i... I proszę, nagrodzeni będą Nagrodzeni będą, a również jak już jesteśmy przy konkursach No to są na przykład takie showcase y jak 3-3 Rekords, No mm -hmm. i tam również będzie konkurs, gdzie ta wytwórnia daje swoim y, artystom Czyli Norbi i Wice, stanom pośrednim No i właśnie Masterstone, który teraz się rozkręca na możliwość podpisania kontraktu płytowego No to w takim razie, y, to jest w ogóle piękna idea I ja przyklaskuję oni, oni powinni wręczyć dwie nagrody Nagroda Bola i Lola. <śmiech> to to prawda. A na koniec jeszcze tego konkursu Wisienka na torcie, coś dla Ciebie, czyli zespół Set Smiles zagram. Piątek, piątek i sobota, godziny 15, 18. Z trzech różnych miejsc. Z hall w Centrum Kultury, zamek, a także drugiego dnia Locum Stonewall, a trzeciego dnia yy, Dragon i to dziedzinie z Dragona. I co łączy te wszystkie miejsca, te godziny? Proszę bardzo, zagadka. No to ty mi powiedz. No nie, no, to ty, ty mi powiedz, ty, ty, mi ty jesteś powiedz. przygotowany. Ja jestem przygotowany na tyle, że wiem, że po raz kolejny Radio Afera ma zamiar zrobić 85 wywiadów w ciągu trzech dni, co wydaje się być niemożliwą liczbą, ale nagle przychodzi sobie taki pan Edgar Hein i, i Obiecuję, że pęknie trzydziestka. Obiecuję, to już w tym momencie To już powiedzieć. dawno akurat. No mi już prawie cztery... Ja w sumie powinien, powinniśmy robić tyle wywiadów, ile ja mam lat. No to o. myślę, że za. Tymek, Tymek Powęzowski, nasz szef redakcji muzycznej, właśnie tak widać było, że aż mu głowa spadła z przerażenia. No bo nie da się wcisnąć tych 47 artystów. Mordo, już powiedziałem: 38. Profesjonalizm, nie mów tak do mnie. <głos> Czy mógłbyś się nie garbić w trakcie prowadzenia audycji, jak już mówimy nie, o profesjonalizmie? Nie, jest, nie strofuj mnie, pedagogu. Poza tym zapraszamy Was na nasze sociale, drodzy słuchacze, ponieważ tam również będzie bardzo dużo się działo. Magda razem z ekipą przygotują bardzo dużą porcję bardzo takiego krwistego kontentu. <głos> więc nie tylko antena, ale także, ale także będzie się działo na naszych socialach. Zachęcamy Was do obserwowania. No, myślę, że na nexfestowych socialach również troszeczkę o aferze będzie, więc tam również zaglądać możecie. Serdecznie zapraszam. Bardzo, bardzo. Anaks. Bądźmy naprawdę tu Bez sieci zbędnych słów Wyłączmy cały ten I niepotrzebny szmer Cały ten miejski szum Ślepo pędzący tłum Spłyńmy kroplą jak szon Bądźmy daleko stąd Daleko stąd, stąd, stąd Daleko stąd, stąd, stąd Daleko stąd, stąd, stąd, stąd. Daleko stąd Ciepły szept, uspokój głosu, Tempr. Gdzieś nie istnieje czas, nie ma tam jeszcze nas. Nie trzeba nigdzie biec, tam właśnie zabierz mnie. Zabierz Bardzo podoba się dla nas, panie Arkadiuszu, mówiąc swoim narzeczu, że będziemy mówili o naszych Niemcach. Tak, mm tak specjalnie dla. Będziemy właśnie... w serwisie? Będziemy w serwisie. <bac> Nasi specjalnie Niemcy. dlatego właśnie to wziąłem. Zauważcie, cykl Zamek czyta. Heiser <grym> Schloss Reden. Ulzere Deutsch. Deutschen. Tak? E, specjalnie. jeszcze? on nie sam koniec. On jest tak. tak. z innej granicy. <grym zmarł> znaczy ja byłem na granicy prusko-rosyjskiej, więc... No ale kajne Grenzen przecież. To już tamtych, W moich czasach to jeszcze nie wiem. W których czasach? No na pewno nie, nie ma są... W moich czasach Wy byście chcieli żyć w moich czasach To my się poświęcaliście, żebyście wy mogli teraz sobie jeździć Czy Europie? ty miałeś 7 lat, jak się rodziłem? Co ty poświęciłeś? Jakieś 7? Gumy kulki? Który ty jesteś rocznik? 97 No to miałem 9 No i co? No. Na, na barykadach stałeś? To, tak, już był jeden premier, który stał na barykadach w młodym wieku. Dobrze. Arek już się uchwyta za głowę. My zapraszamy na ostatni dziś poranny serwis informacyjny. Arek Augustiak I Mateusz Markiewicz, zapraszamy. Sztuczna inteligencja, cyberataki, technologie Dual use oraz ochrona infrastruktury krytycznej. To główne tematy ruszającego dziś Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa i Technologii Przełomowych Insecon. Międzynarodowe Targi Poznańskie zgromadzą na wspólnych debatach przedstawicieli rządu, wojska, biznesu, liderów sektora technologicznego oraz ekspertów cyberbezpieczeństwa. Organizatorzy chcą, aby teren MTP stał się przestrzenią do rozmów o najważniejszych kwestiach dotyczących obronności. Co ciekawe, w związku z kongresem Insecon w Poznaniu pojawić ma się astronauta Sław. O sporcie na i i6. W Poznaniu powstaje nowy projekt sportowy, który ma ambicje wypełnić wieloletnią lukę na, siatnie, na siatkarskiej mapie regionu Fort UAM Poznań już od sezonu 2026-2027 rozpocznie rywalizację w pierwszej lidze siatkówki dzięki współpracy z Astron Nowa Sól Jednocześnie zespół będzie, będzie budował kompleksowy system szkolenia od najmłodszych kategorii po, po poziom seniorski To jest perspektywa prawdopodobnie kilku lat, zanim my nauczymy się organizacyjnie na tyle dobrze tworzyć tworzyć tą imprezę wokół PLS w wokół pierwszej ligi, aby móc zapukać do bram plus ligi, ale również to jest czas, kiedy chcemy nauczyć przedsiębiorców z Wielkopolski i okolic, jak efektywnie można zainwestować pieniądze w sport. Mówi prezes zarządu fortu UAM Poznań Bartosz Witkowski, drużyna, będzie rozgrywać swoje mecze w hali UAM na Morazku. Zawodnicy zyskają możliwość łączenia kariery sportowej z edukacją akademicką bez konieczności rezygnowania z żadnej z tych ścieżek. Współpraca obejmuje również działania edukacyjne i aktywizację środowiska wokół wydarzeń sportowych. Informacje z Wielkopolski na i 98,6. Zamek w Stopnicy może powstawać dalej. Naczelny sąd administracyjny oddalił skargę kasac kasacyjną generalnego dyrektora ochrony środowiska. Oznacza to, że pierwotna zgoda na budowę z 2015 roku pozostaje w mocy, co najpewniej ostatecznie kończy wieloletni spór administracyjny. Sąd uznał, że nieprawidłowości wykryte już w trakcie prac, tak jak większy obszar inwestycji, nie mogą unieważniać, unieważniać samej decyzji. Gigantyczny obiekt na obszarze Natura 2000 wciąż ma więc status legalnej inwestycji mieszkaniowej. Niezależnie od dzisiejszego orzeczenia, przed sądem w Obornikach nadal toczy się proces karny dotyczący nieprawidłowości przy tej kontrowersyjnej budowie skoro o zamku mowa, to przenosimy się do Centrum Kultury Zamek. Tam dziś o 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Maciejem Falkowskim, a to w związku z jego książką pod tytułem Nasi Niemcy. Więcej o tym mówi rzeczniczka prasowa CK Zamek, Anna Gruszka. Spotkamy się tym razem z Maciejem Falkowskim i z jego nową książką Nasi Niemcy, czyli o poniemieckości. Maciej Falkowski przygląda się i szuka śladów takich historii związanych z domami z żelaza w Puszczy czy pozostałości po osadnikach holenderskich wzdłuż Wisły. I stara się pokazać nam te historie po niemieckie, nie tylko takie najbardziej stereotypowo przez nas znane. Spotkanie z Maciejem Falkowskim oraz jego książką Nasie Niemcy rozpocznie się o godzinie 18 w sali audiowizualnej. Tą informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Aleksandra Szwarca. Aferanek. Najlepszy.